Już od rana wieść się niesie, rajd odbędzie się po lecie. Kompletują się załogi, by na leśne ruszyć drogi. Biewióreczka Rudozłota myśli. Wezmę na pilota znajomego mi zajączka. Skoro biega tak połączka. łączkach, skoro kica przez dzień cały, pilot będzie dzień wspaniały. Zając? przysiadł blisko steczki, nad ofertą wiewióreczki ją rozmyślać, dumać, padać. Wypada czy nie wypada, abym jechał z tą wiewiórką? Przecież pod najbliższą górką wóz zatrzyma się i stanie. Kogo wtedy czeka pchanie? Kogo do tej pracy drapną? Komu uszy wnet oklapną? Marny powód do uciechy, Wiebiureczka zje orzechy, ja fusty nie dostanę, zdrowie stracę, z czym dostanę, a poza tym mnie szalenie denerwuje, że seplenie, a seplenie, bo jeździłem już z wiewiórką i wybiłem przez nią właśnie mój ząb przedni. Biedny ty zajączku, biedny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 Jestem bardzo delikatny i na katar tak podatny. Nikt mi nie odpowie? Na zdrowie. Owszem, na zdrowie. Pojedz ze mną tym pojazdem, a uczynię z ciebie gwiazdę. Każdy wie, że przy jeleniu wszyscy pozostają w cieniu. Lecz kto przy Jeleniu blisko, ten ma ważne stanowisko. Moja owcą, a więc jak? Tak, Panie Jeleniu, tak. Choć się chwalić nie wypada, Jestem lepszy niż zasada. Rajt sosnowy, rajt dębowy, rajt głogłowo-malinowy, rajt przez rzekę, rajt przez góry.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 I niedługo już załogę tworzą drugą. Ślimak także przywędrował. Wysunął różki i schował. Pod liściem usiadł i czeka. Mm, mm, rajdowa mm, droga daleka. Zagadka... Mm, dla mnie nieprosta Wziąć udział mm, Czy lepiej zostać? Wysunął różki i schował Tak się sprawą zdenerwował Nikt nie dostrzegł nieboraka Nie zważają na ślimaka Wilk tymczasem zębem klapie Jeździć dobrze nie potrafię. Mogę uciapić za nogę, ale jeździć? Nie, nie mogę. Lecz chwileczkę, zdaje mi się, pomocnika znajdę w lisie. Chytra sztuka, okiem strzyże, wie do mety jak najbliżej z nas sposobów sto i dwieście, jak ominąć doły w lesie, jak zasłonić się swą kitą, by go w porę nie odkryto. Drogi lisie Jeśli można Pognaj Pognaj ze mną na rajd Pognaj A co dasz mi? Mm, dam dwa sery nie, <grywka> Wilku, to stare numery. Już coś było o tym serze. Znam tę bajkę mówiąc nie,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 Panie wilku! Dzieckiem byłem, a już z tatą tu jeździłem. Mm, jak to? Tak to! Właśnie z ojcem jeździłem tędy rol z Lojcem. Oh. Tatuś był ambasadorem, miał w tym lesie piękną norę. Nosił y, smoking. A, a, a, albo frak! Mm, nie, niemożliwe! Ależ tak! Nie, więc nie byłem w błędzie. Z tobą rrr, mogę jechać wszędzie. Najpierw kurtka. Rrr, to, to na mecie. Muszę mieć gwarancję przecie, że dowieziesz mnie bezpiecznie. No, jeżeli chcesz koniecznie. Niech tak będzie trudna rada. Daj te dżinsy. Dżinsy. Wiesz, i wsiadaj. Już jestem gotów do czynu. Startujemy za pięć minut! Podążajmy na start zatem. Żuraw sędzia w czapce w kratę czujnie swą obraca szyję. Nic się przed nim nie ukryje. Żuraw wszystko przysposobi! Głos oddają Starterowi! Starter, wróbel, w na sosnę. Ćwierknął ćwir, a echo głośne ćwir powtarza w dali główie. Wróbel? Tak!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 Bel machnął chrągiewką, że się zachwiało drzewko. I w tej właśnie sławnej chwili rajd się zaczął. Wyruszyli. Kaczor kwaknął od niechcenia. Pak, pak. Życzę powodzenia! Już walka trwa zacięta, na przecinkach, na zakrętach. W lesie dobrą poczta mają, widzą, że prowadzi zając. Kierowicą kręci w lewo, minął strumyk, minął drzewo. Myśli sobie... polana. potem druga i wygrana. Pędzi zając lewą stroną, z szybkością niedozwoloną. Wszystkich do ucieczki zmusza, więc na trasę patrol rusza, na czele patrol kot. Dopadli zająca w lot. Dzień dobry. Jestem zajęty. Poproszę o dokumenty. Dlaczego? A mianowicie nieprawidłowo jeździcie. Kto wyrusza na rajdy w lesie, musi znać przepisy przecież. Panie kucie, wygrać chciałem, więc troszkę szybciej jechałem. Może to sprawiła tremor, a poza tym zęba nie mam. Co ma ząb do waszej jazdy? To zrozumie przecież każdy, że wygrana ta podniesie autorytet mój w tym lesie. Ząb nie ząb, płacić trzeba. Płać zajączku więc. O niebo! Zając płacze, zwleka, biada, lecz się z kotem nie dogada.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 Jadę leśną drogą, jestem bardzo szybką krową. Spójrzcie, jaki wdzięk i polot. Nie przyścignie mnie samolot, nie dogonią mnie rumaki nawet nie dolecą ptaki. Samochodem jadę sobie. ride na zdrowie, wyjdzie krowie, takie rajdy bardzo lubię, Wszystkim mówię, głośno mówię, Nowoczesna jestem krowa, Rajdowa, samochodowa, Chociaż mam pokaźną duszę, Ale wygrać dzisiaj muszę, muszę! Krowa zręczna nie zawraca,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 kozie brak. Nie, nie wygram rajdu tak. Trzeba bokiem przez Olszynkę, potem w prawo przez Dolinkę, bo ja lubię pet szalenie. Ale co to? Oj zderzenie!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 – Popatrz tylko, jak jechałaś! <młysy> – Cały lakier podrapałaś. <młysy> Przednia szyba też rozbita. – Moja pobrudzona kita! Panie Wilku, co robimy? Czy jedziemy, czy sto i my? Liści zaraz, kozo powie, co z twym samochodem zrobię. Szkół powietrze wilk wypuści, wyjmie motor i zatłuści, akumulator rozbije, całą benzynę wypije. I <gry> żartowałem. <gry> na zbyt srogo. <gry> i ci pomoc drogową. <gry> Lecz na zawsze zapamiętaj, by uważać na zakrętach. Raz na wozie, raz pod wosem. Taki los dziś a My Lisie wyruszamy i do mety prosto gnamy. A tymczasem, hen na mecie, już sędziowie są w komplecie. Żuraw wszystkim przewodniczy, na zegarku swym czas liczy. Żuraw zna się wszak na czasie. Ej, uwaga, bo na trasie ślimak się pojawił, zwolna patrzy w koło. Droga wolna!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 Leśny rajd, leśny rajd, to największa z wszystkich frajd Leśny rajd, leśny rajd, to największa z frajd. Nie musimy samochodem Można pieszo przebyć drogę Wy z plecakiem, jasną pasem, Żeby nie zapłodzić czasem leśny rajd leśny rajd leśny rajd to, to leśny rajd, leśny rajd, leśny rajd, to największa z wszystkich frajd Leśny rajd, leśny rajd, to, to największa z To